Podziemie podcastu, odcinek 21 yy, o biurokracji. Cześć, cześć wam wszystkim. Witajcie w 21 odcinku Podziemia. I mm, mm, zanim przejdę do tematu, yy, do, do, do, do biurokracji, w mojej gminie to ogólnie w Polsce to opowiem wam o pewnym dziwnym wydarzeniu otóż siedziałem sobie na komputerze, coś tam się bawiłem w C++ jakieś pierdołki, pierdołki robiłem się uczyłem i słyszę jakieś nie? silniki wyją kurde no to tak patrzę za okno Leci samolot. Dobra, nie? Znaczy taki wiecie. Taki. No nie taki kurde pasażerski, tylko taki. Taki, taki, taki wiecie. No, takie zwykłe. I leci sobie jeden. Znaczy, no, dobra. Słyszę, kurde, leci drugi. Co jest? Wychodzę sobie na balkon, nie? Patrzę. Leci, kurde, sześć samolotów. I tak pierwsza myśl moja. No co, kurwa, wojna już się skończyła. No, może bez tam. ...tego wulgaryzmu, ale... ...ale faktycznie, o co tu, kurde, chodzi? L myślałem najpierw sobie, może... ...wiecie, kręcą jakieś do filmu coś, bo coś tam w Sonockim Skansenie kręcili. Ale... ...ale chyba nie to. I potem tak sobie myślę, no pewnie coś lotnicy się wybrali tego na... ...na wycieczkę. A tak w ogóle to podkład nie jest za głośno. No. Mm, dobra. Co wam mogę dodać? Dobra, tyle to było w ramach ciekawostki, a teraz przejdziemy do tematu. Masz dosyć. E... Chciałem tak trochę klimatycznie. No dobra, macie dosyć, kurde, ludzie, urzędasów i tych wszystkich chamów na stołkach, którzy siedzą za wasze pieniądze i, i się opieprzają? No. E, bo ja mam. I po co, po co byłem w urzędzie? E, po dowód. To znaczy, po wniosek o dowód, ponieważ nie da się po prostu od tak pójść, trzeba wypełnić tonę papieru, nie? I trzymam tak teraz przed sobą. Czekajcie, ustawię sobie jakoś statyw lepiej, żebym... Eee, aha, mm, cholera. Eee, nie, za zaraz, kurde, wiem, mogłem się przygotować, sorry. Dobra, dobra, dobra. I mam przed sobą tak. Jest sobie kartka A4, nie? I pisze... <śmiech> to znaczy jest napisane wniosek o wydanie dowodu osobistego. I uwaga, pola w rubrykach należy wypełniać czytelnie pismem drukowanym wielkimi literami. Żeby pani urzędniczka nie miała problemów, nie? Ach, sorry. Bo tak na boku sobie ...winogron wpieprzam, bo mi się rano do Biedronki pojechało. Jak byłem od razu u fotografa. Co jest zresztą też głupie, ale o tym za chwilę. Um, no, czekajcie. Uh, uh, tak. Nazwisko pierwszy członek. No to wiadomo, nie? Jak tego. Nazwisko drugi człon, potem imię pierwsze, drugie. Nazwisko rodowe. I jest tak, w ogóle ja nie wiem, oni chyba na podstawie tego będą teczkę VPN nie zakładać, czy coś. O kurde, teraz mnie namierzą, cholera, mogłem, mogłem żyć bez dowodu. Na legitymacji szkolnej jeszcze jest ważna, dopóki chodzę do szkoły. No ale trudno, trudno się mówi. No, to jest tak, imiona rodziców, nie? Ojca matki, nazwisko rodowe matki. Data urodzenia. To jest tak głupie zrobione, że wychodzi na to, że to jest data urodzenia mojej matki. Nie? No ale dobra, chodzi tam o, o moją, nie? E, miejsce urodzenia, kolor oczu. I tu jest ciekawostka właśnie fajna, bo jest adnotacja. W rubryce kolor oczu należy wpisać zgodnie ze stanem faktycznym i macie do wyboru. Nie możecie wpisać, co wy tam myślicie, że nie wiem, kolor oczu A0 wróć h 000000 czy coś? tylko musicie wybrać spośród niebieskie, szare, zielone, piwne brązowe i tu jest ciekawie czarne, czerwone, wielokolorowe i nieokreślone no i ja jak to ze mną bywa żeby się pani urzędniczka poczuła lepiej Wpisałem w kolor oczu, nieokreślone. Nie wiem, może się przypieprzy i będę musiał tam wpisać... Eee, jaki ja mam kolor oczu? <śmiech> nie wiem, mam, mam to w dupie. Nieokreślone mam po prostu. I potem jest wzrost w centymetrach, potem jest płeć, jakby po imieniu ktoś nie mógł poznać. I jest tam... Aha, adres miejsca zamieszkania na pobyt stały. A w razie jego braku na pobyt czasowy ponad 3 miesiące. Jest kod pocztowy i tam zaznaczenie czy stały czy czasowy pobyt. Miejscowość, ulica, numer domu i lokalu to tam bla bla bla. I potem druga strona to już jest adnotacje urzędowe i, i tam jak ktoś skubił dowód, że wydanie nowego. <słuch> ja, nie, nie, nie, nie, nie. Dobra, no to powiem wam tak. Pytanie wam zadam, słuchacze, drodzy. Co sądzicie o biurokracji w Polsce? Eee, czy jest na dobrym poziomie? Czy jest taka, jak ma być? Czy urzędników powinno być więcej, bo są za wolni? Czy mniej? Eee, czy powinni się posługiwać komputerami w pracy? Bo moje stanowisko... W tej sprawie jest e, takie, że z tymi, z połową urzędników trzeba... Zawsze mówiłem, że trzeba ich było do lasu, póki jeszcze czas. Tak jest. Kompania z bardzo działu trochę piachu, dużo worków. No, nie wiem, czy to było słychać. W każdym razie połowę urzędasów bym wywalił na zbity ryj. No bo nie oszukujmy się. Przychodzę sobie do gminy jest wielka tablica na całą ścianę, spis wszystkich pokoi, coś chyba 36, coś takiego i w każdym, dajmy na to, po dwóch urzędników. Ja mam pytanie, po cholerę aż tyle tego wszystkiego. W ogóle do samych zasiłków chyba były ze trzy pokoje, co z niedorzecznością i... I... I... co? No ludzie, mam prośbę. No zróbcie coś z nim, kurwa. No, bo tak... Ty... po cholery tyle tego. Przecież równie dobrze może zostać co drugi urzędnik, tylko wystarczy, żeby umiał się obsługiwać komputerem, a nie kurde, że potrafi jedynie włączyć i patrzeć jak animacja ładowania Windowsa się włącza. Znaczy się tam... mija, nie? No jest, O po prostu jest, dobra. No, tak czy inaczej, jest argument, który byście mi wysunęli jako kontrę, że co ci ludzie będą, ci biedni ludzie będą robić, nie? Gdzie, się, gdzie znajdą pracę? A co mnie to interesuje? Rozwinęliście sobie biurokrację, to się martwcie. Poza tym, no dobra, już przypuśćmy, że mnie to interesuje. Jak ktoś się dostał do urzędu, no to raczej jest wykształcony, nie? Tam powiedzmy, że gości po podstawówce nie biorą, nie? No to jak jest taki wykształcony, to niech pozna polskie realia i zobaczy, ile to jego wykształcenie jest warte. A jak się przekona połowa tych wszystkich urzędasów, w jakim świecie żyją, dopóki... Eee, wróć, w jakim świecie żyją kiedy nie utrzymujemy ich my wszyscy to się zorientują co jest nie tak i może ich wykształcenie i doświadczenie powiedzmy prawnicze coś pomoże no bo póki co no to co leżysz pan i robisz pod siebie no właśnie Zmiana podkładu na taki troszkę przyjemniejszy. E, bo z milszych rzeczy, które mam Wam do powiedzenia, to nie wiem co. E, aha. aha, aha. Krzyszman mnie zapraszał na podcastofon, znaczy afterparty po podcastofonie. E, Krzyszman, sorry, sorry, ale jak zresztą słyszałeś w nagraniu 20, wróciłem do domu. W Prawie o północy. No i byłem trochę podnięty po, po pewnym spotkaniu. E, także nie jeszcze skorzystam. Bo, bądź pewny, że, że skorzystam. Może nie będę siedział tak jak pisałeś do drugiej w nocy, ale ale, ale wpadnę. Wpadnę, może nawet coś nagram z tego albo coś. No zobaczymy, zobaczymy. E. I co jeszcze wam mogę powiedzieć ciekawego? Nic się nie dzieje. O Japonii nikt nic nie mówi. O Katyniu... Wróć, Katyniu. O Smoleńsku też nikt nic nie mówi i to jest dobre. Kawał wam przeczytam na koniec i będziemy kończyć. Aha. Kurde. Próbowaliście kiedyś pisać adres strony i mówić coś logicznego? No. Kurde, bo mi się nie udaje właśnie. O, dobra. Dobrze, że Chrome ma takie te podpowiedzi. Także co? Kawał będzie skierowany do pań. No. I wy się tam wszyscy trzymajcie słuchacze i treść kawału brzmi tak. Drogie panie, nie ma potrzeby szykować się do wyjścia tak długo. Jeśli nakładacie spódniczkę, to 9 na 10 mężczyzn nie zauważy, czy wasza torebka pasuje wam do butów. A przecież nie warto stroić się dla jednego pedała. No, trochę głupio przeczytałem, sorry. Inaczej, kolejny kawał. Okres przedświąteczny, zakupy, porządki i te rzeczy. Mówi żona do siedzącego przed telewizorem męża. Może byś tak posprzątał na to morze. A może byś tak pospierdzielała. No, pospierdzielała. E, jakby ktoś sobie tam chciał dopowiedzieć. E, nie chcę. Znaczy nie chcę. Nie klnę póki co, bo jeszcze jestem spokojny. E, I to chyba wszystko, co wam powiem dziś, teraz. Albowiem... Nastała sobota i cieszyć się trzeba z powodu tego i prawdopodobnie powtórzę wyczyn z wczoraj, aczkolwiek nie wiem, czy dokonam dzieła tego. No ale żeby to trwało chociaż z 15 minut to nagranie, to Wam jeszcze powiem o niczym. O tym, że byłem... O właśnie, miałem o zdjęciach powiedzieć. To powiem Wam o zdjęciach, że do dowodu trzeba załączyć skrócony odpis... Nie, odpis skrócony aktu urodzenia, tak się to nazywa, oraz dwa zdjęcia. Przy czym zdjęcia oddacie urzędniczce, czy tam urzędnikowi i tyleście je widzieli. No, tyleście je widzieli, bo przecież... Ach, kurde, SMS-a dostałem. Dobra, to potem. Tyleście je widzieli, bo to jest niepoważne. Zdjęcia drukują na dowód i tak, co nie? a nie oddadzą im wa ich wam i tutaj wysnuwa się znowu moja teoria że te zdjęcia są im po prostu potrzebne do IPN albowiem zakładają na mnie teczkę, więc jeśli bym zginął, nie zapomnijcie o mnie no, słuchaliście 21 odcinka Podziemia Podcastu trzymajcie się, komentujcie pozdrawiam was i, i cześć No, kończcie flaszkę i do domu. No, kończcie. Cześć.